Najsłynniejszym wśród indywidualnych wyczynów Wawra była głośna na cały kraj i świat sprawa tablicy na pomniku Kopernika. Bohaterem kopernikowskiej afery był Alek. Jednym z pierwszych kulturalnych osiągnięć hitlerowców po zajęciu Warszawy było zasłonięcie tej części podstawy pomnika Kopernika, na której widniał wyryty napis – Mikołajowi Kopernikowi rodacy, wielką mosiężną płytą z odpowiednio zmienionym napisem niemieckim. W początkach lutego 1942 roku znalazł i wyczytał Alek w jakiejś encyklopedii, że Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego. Chwila namysłu i decyzja gotowa. Trzeba odpowiednio uczcić dzień urodzin wielkiego polskiego astronoma. Jak? Usunąć niemiecką płytę zakrywającą polski napis. A ponieważ każdą robotę musi poprzedzać dokładny plan, zaczął ale krążyć wokół Kopernika, przyglądając się z daleka czterem potężnym głowicom śrub, przytwierdzających płytę z niemieckim napisem do cokołu. Badanie optyczne to mało. Trzeba dotykiem zbadać pioruńskie śruby. Jedenastego lutego. To jest na tydzień przed wyznaczonym przez siebie samego terminem o godzinie szóstej rano, gdy na ulicach miasta był najmniejszy ruch, wybrał się Alek przed pomnik, by dotknąć na próbę śruby. Pomnik stoi w fatalnym miejscu, tuż na wprost komendy głównej granatowej policji. Poza tym jest u styku ruchliwych ulic warszawskich, gdzie zawsze dużo przechodniów i sporo Niemców. Ale... Myśli Alek, jeśli tak na wariata wejdę na cokół, to potraktują mnie jak pijaka. Przecież nikomu na myśl nie przyjdzie, że będę likwidował płytę. Oto już pomnik. Przechodniów na ulicy mało. Wartownik policyjny wszedł, widocznie gdzieś się ogrzać, bo mróz jest solidny. Świetna sposobność. Bez chwili wahania wchodzi Alek na stopień cokołu i dotyka śruby. Odkręca się wyjątkowo łatwo. Jeszcze parę ruchów. Wyszła. Cóż u boga ojca. Krew uderza do głowy Alka. Odruchowo sięga do drugiej śruby. Wielka mutra poddaje się bez oporu. Ale ogląda się niespokojnie dookoła. Jest ciemno. Przechodnie przesuwają się w dali jak we mgle. Robić, robić. Trzecia śruba. Wyszarpnięta. Warta też. Z grzmotem i mocnym metalicznym dźwiękiem spada na marmur stopni wielka, gruba, mosiężna płyta i po chwili ześlizguje się w śnieg. Przerażony hałasem, Alek w jednej sekundzie zeskakuje z cokołu i jak ścigany zając, pędem mknie w kierunku ulicy Kopernika. Po paruset metrach staje zdyszany i nasłuchuje. Serce wali mu młotem, policzki płonu. Nasłuchuje uważnie... Nic. Żadnych głosów, żadnych gwizdów, żadnego ruchu. Cóż to znaczy do licha ciężkiego? Zawraca i ostrożnie, każdej chwili gotów do ucieczki, idzie pod pomnik i obchodzi go dookoła. Zdumiewająca historia. Nikt niczego nie zauważył. Nikt niczego nie słyszał. Policjant po dawnemu grzeje się gdzieś w gmachu, no, taką sposobność trzeba wyzyskać do ostatka. I oto Alek, nie zwracając już żadnej uwagi na otoczenie, na przejeżdżające od czasu do czasu wozy i przechodniów, ciągnąć zaczyna płytę w kierunku ulicy Oboźnej. Płyta jest ciężka jak sto nieszczęść. Daje się jednak ciągnąć po śniegu. Po kilkudziesięciu minutach pracy... Zostaje przez Alka zakopana w zaspie przychodniku. Spocony, ale szczęśliwy z wykonania niebezpiecznego pomysłu wraca do domu. A więc to tak odbywa się przeprowadzanie wielkich akcji, myśli zdumiony. W parę dni potem kilku młodych ludzi w pełnym świetle dnia zajechało saneczkami pod zaspę śnieżną około oboźnej. Najspokojniej w świecie wtłoczyli przypruszoną śniegiem płytę do wielkich worów i wywieźli ją tam, gdzie czekać miała na swe szczęśliwsze dnie. Zdjęcie niemieckiej tablicy poruszyło opinię polską i niemiecką. Tajna i emigracyjna prasa polska potraktowała to jako protest przeciwko germańskiej kradzieży naszych odwiecznych dóbr kulturalnych – Czynniki zaś niemieckie do żywego dotknął ten na cały świat głośny protest. Gubernator Fischer rozplakatował zarządzenie. Za usunięcie niemieckiej tablicy władze okupacyjne zdecydowały pozbawić miasto pomnika Kilińskiego. Alek prowadził teraz niespokojne, ruchliwe życie. Cały czas był na ulicach. Przy współudziale staromiejskich cwaniaków spróbował kupić z rozbieranego pomnika szablen Kilińskiego. Udało się. Wobec tego powziął szaleńczą myśl kupienia całego pomnika i wywiezienia go w ukrycie autem ciężarowym. Na tę jednak transakcję zabrakło pośrednikom Alka odwagi. Pomnik załadowano na wielką magistracką Lorę i wywieziono. Gdzie? Ale krok za krokiem maszerował za Lorą i gdy widział, że pomnik ulokowano w Muzeum Narodowym, przybiegł pod muzeum z kubełkiem farby i wypisał na jego murach – ludu Warszawy, jam tu, Jan Kiliński. Potem planował wystawienie na miejsce pomnika Kilińskiego wielkiej makiety tego pomnika. Pomysł ten jednak Zośka ostro skrytykował i utrącił jako nierzeczowy. W czasie tych gorączkowych dni Alek popełnił jedną... Jedyną nieostrożność. Była ona jednak dostatecznie wielka, by ciężko zaważyć na życiu kogoś z jego najbliższych. Gestapo było w domu Alka, nie zastało go tam i aresztowało osobę bardzo mu blisko. Zwyczaj aresztowania najzupełniej niewinnych członków rodzin poszukiwanych przez gestapo ludzi był jedną z najnikczemniejszych podłości hitlerowskich – które muszą być pomszczone z całą bezwzględnością na nieludzkich wynalazcach tej metody. Alek na kilka miesięcy musiał wyjechać ze stolicy. Wyjeżdżał zgnębiony, choć wyjeżdżał z nowym, honorowym pseudonimem nadanym mu przez Wawer. Kopernicki. Jechał do narzeczonej. Basie, o cztery lata młodszą od siebie, Poznał Alek na początku wojny. Była szczupłą brunetką, miała delikatną cerę i pociągała Alka tym wszystkim, czego mu brakowało w jego osobowości. Była rozważna, zrównoważona, skupiona, zwarta w swych myślach i zamierzeniach. Potrafiła wytworzyć wokół Alka atmosferę ciepła, serdeczności i spokoju. W Warszawie nigdy nie było czasu na dłuższy kontakt z Basią. Teraz po raz pierwszy mogli ze sobą bywać całe dnie. Jakżeż cudownie się czuli. Na długie popołudnia, a czasem o wczesnym świcie, szli na spacery do lasu i tam gadali, gadali. Dziewczyna, las i ciekawa rozmowa. Czyż może być przyjemniejszy odpoczynek? Rozmawiali o wszystkim o książkach i życiu. Alek w tym czasie wczytywał się w mądrość i przeznaczenie Meterlinka. Interesowały go zagadnienia psychologiczne i filozoficzne, ale znacznie więcej od książek interesowało go samo życie. Potężny nurt faktów, kolizji, triumfów i zapadań się w przepaść jednostek i gromad ludzkich. Często też rozmawiali o przyszłości, Alka. Czyż nie jest to najtrudniejsza decyzja w życiu? Wybrać zawód? Właściwie może by najlepiej było zostać oficerem. Podręczniki wojskowe wydawały mu się ciekawsze od innych. Rozstrzygając kochaną dziewczyną powstający zamiar związania się na całe życie z wojskiem, artyleria, lotnictwo, Alek nieśmiałym ruchem obejmował dziewczynę. Charakterystyczny dla postawy Alka wypadek zaszedł kiedyś w domu Basi. Ktoś w rozmowie, zwracając się doń, powiedział – Jest pan bohaterskim typem. Alek zamilkł, zjeżył się cały i po kilku minutach wstał od stołu. Czuł się źle psychicznie do końca dnia. Nie znosił w ogóle wielkich słów. Nie używał nigdy takich określeń jak miłość, ojczyzna. To, co usłyszał przy stole, sprawiło mu fizyczną przykrość. Pod koniec pierwszego miesiąca pobytu na wsi przyszedł z Warszawy list od Rudego. Rudy zapraszał Alka do siebie na jeden dzień. Rodzice moi bardzo mile widzą takich gości jak ty. Wzbudzasz sympatię swoją długością, podobnie jak dziecko swoimi małymi rozmiarami. Wyrwał się Alek na jednodniowy urlop do Warszawy i w czasie tego 24-godzinnego urlopu po pierwsze, co najmniej dwanaście godzin przegadał z Zośką Rudym i innymi bliskimi sercu. Po drugie, namalował farbą na bramie ogrodu Saskiego, który wtedy przeznaczono wyłącznie dla Niemców słowo "Zo". Po trzecie, na placu Piłsudskiego zamalował większość tablic z napisem Adolf Hitler Plac. Po czwarte, po bokach głównych drzwi do Soldatenheimu, przedwojennego IPS-u, wymalował dwie wielkie, z daleka widoczne kotwice. Te właśnie kotwice, tworzące powiązanie liter PW, wprowadzone zostały przed niedawnym czasem przez Wawer jako symbol Polski walczącej. Popularyzacja kotwic, znaku mającego przytłoczyć swastyki, była w owym czasie główną pracą Wawra. Stwierdzić trzeba, że w pracach tych specjalnie wyróżnili się jako organizator Zośka i jako realizator Rudy. Wyróżnili się największą ilością rysunków oraz ogromnym ich urozmaiceniem i odwagą ich popularyzacji. Zarówno Rudy, jak i Alek obaj przejawiali w małym sabotażu pomysłowość i wynalazczość. Ale wynalazczość Rudego była inna niż Alka. Alek szukał nowych rozwiązań w chwytaniu nowych sposobności i inicjowaniu nowych sytuacji. Rudy natomiast skupiał się głównie na wprowadzeniu do pracy nowych sposobów technicznych. Rudy stał się głównym wynalazcą wszelkich udoskonaleń technicznych małego sabotażu. Jego pomysłem był system blokowy wciągania flak na latarnię. On porobił pieczątki z trupią czaszką dla stemplowania afiszów niemieckich. On był wynalazcą kapitalnego pomysłu jajka, z którego wydmuchiwało się przez dziurkę zawartość, wlewało tam farbę i zalepiwszy, tak spreparowanym pociskiem waliło się w hitlerowskie tablice propagandowe albo w szyby niemieckich urzędów do werbowania robotników na wyjazd do Rzeszy. Rola Zośki w tych robotach była inna. Rozplanowywał akcje w terenie i w czasie. Dobierał ludzi do właściwych prac, wyznaczał robotę, kontrolował jej wykonanie. To, że znak Kotwicy utrwalił się w Warszawie na cały czas okupacji, było w pierwszym rzędzie zasługą Zośki, któremu z tej racji Wawer nadał zaszczytny pseudonim Kotwickiego.